kolędnicy raczej mało zadowoleni odeszli w mroźny mrok <myslášení> A widzisz? A widzisz? Mówię ci, a to był mój ostatni fajek. Kurczę, no co za skąpiradła, no. Widziałeś te, tego twarz, tego co tam siedział? To jest taki skąpa morda. Kurczę, chyba z Poznania był. Taku, taki, taki miał wzrok poznański, kurczę. Żeby tylko, drugi... nic, żeby tylko drugiego mu nie dać. Ten drugi zanim widziałeś? Widać, ja, że lubi wypić. No, czerwony na gębie, jak... Jak burak tak, tak. <laughs> swojego Pozna chamy dalej, na... no. rozgrzewkę, nie? A tu nic. A. Co, co zrobisz? Co zrobisz? Trzeba iść dalej. A ty wysisz mi fajek. Dobra, skupię ci kurę kartą, jako się obawimy. Ale kurde, jak tak dalej będzie, to nie będzie dobrze, nie da będzie dobrze. Idzie. Jedziemy dalej. Jedziemy, idziemy. idziemy. idziemy.